w tym jest y, współzawodnictwo, tak mi się wydaje teraz już w tym momencie, że po prostu jest, jest y, jakby paczka znajomych, znaczy może nie tyle współzawodnictwo takie, że po prostu ja jestem najlepszy czy ten, tylko wymiana doświadczeń, ale jednocześnie jakby jest coś takiego, że mierzysz swoje rezultaty, to bardziej samy samym sobą, jest zawsze pokonywanie swoich najlepszych wyników, na przykład najwyższy lot, najdalszy lot, najdłuższy lot, jest mnóstwo tych kryteriów, nie? no, to stop masz, masz progres. Jest bardzo, bardzo oczywista ścieżka rozwoju w tym wszystkim. I to jest bardzo fajne, bo wystarczy spojrzeć na kogoś loty, na kogoś tam wyniki, na, na ten cały log lotów, na stronę, no okej, okay, no to dobra, no to z tym gościem mogę porozmawiać, nie? Bo widać, że jest o wiele lepszy niż ja. To od, od razu widać, nie? nie? Nie ma tam czegoś takiego, że ktoś może powiedzieć, no ty to jesteś nikim, albo coś tam. Jest, wszystko, wszyscy są przyjacielcy, bo to jest bardzo oczywiste, że jak ktoś ma więcej godzin, Więcej lotu, czy coś tam w lepszych warunkach wyżej, lepsze przeloty, no to po prostu ma więcej doświadczenia. Moje rekordy są niestety dosyć biedne. No, no tak, to może z 3 godziny to wisiałem, jeżeli chodzi o długość lotu, trwania. Yy, najlepszy open distance mam chyba 16 km, a taki lot yy, po pięciu punktach mam chyba 30 coś kilometrów. To wszystko jest na swobodnym mówię. Najwyższy lot mam 1023 no i najdłuższy PPG to, to jest jakieś, nie wiem, 70, 8, 70 km no takie szał nie ma no ale też nie, nie latałem tutaj na przykład, nie? A tutaj bardzo łatwo sobie na przykład setkę walnąć przy lotu. No więc zupełnie wiesz, idzie, jedziesz do w Alpy i po prostu masz od razu w jednym locie masz wszystkie swoje rekordy pobite, nie? Pierwszym, Z pierwszym bąblem idziesz w ogóle 2000 metrów do góry. Jak koleś poleciał teraz jeden z, z Islandii yy, na, na latanie na, w Alpy, to tak sobie kręcił jakiś właśnie termikę i tak nagle zobaczył, że, że w ogóle coś mu na, na wariometrze tak jakby dziwnie wskazuje, nie? i on, No wiesz, on tam miał wznoszenie i czuł się, że się wznosi, ale nie wiedział w ogóle ile się znosi, bo ten warionet mu tak pokazywał dziwnie, nie? że nigdy tego nie widział. No i później zameilował, jak już przyjechał, zamejlował do, do producenta, że miał takie wskazanie, narysował to, jak to wyglądało. No i odpowiedział mi, że, że miałeś 13 metrów na sekundę wznoszenia, To jest po prostu, no to jest winda. To jest, to jest, tego się nie da pisać, jak to jest szybko. No. Yy, 13 metrów na sekundę to jest yy, ile na godzinę? Czujesz, bo już jesteś w tym ruchu. To, wiesz, Przeciążenie jest jakieś przyspieszenie, a jak już ruch jest stabilny, to po prostu siedzisz, a to nagle lecisz sobie do góry 50 na godzinę. No, nie, nie masz, nie czujesz się nic, i, i no to jest po prostu no, 50 na godzinę. nie? Coś takiego, z taką szybkością się znosił. no i na Islandii to jest niemożliwe, nie? na Islandii to może jak się ma 5 na, godzinę, na sekundę, to jest no więc to zupełnie inna, inna realia, latanie. Ja mam takie biedne rekordy, znaczy jeszcze jest jakby rekord uzyskanej wysokości, nie? ile wypracowali sobie wysokości, no ale to ja mówię o PPG, bo tak, to mam bardzo biedne. Więc PPG miał tam chyba z 800 metrów, takiej wypracowanej, czy tam 900. No jest dużo tych takich wskaźników, no jak tylko mówię, to jest mój rekordowy sezon, nie? Yeah, <laughs> 40 godzin w sezonie. W tygodniu też, jasne. W wakacyjnym wakacyjny tygodniu no to po prostu słońce ci nie zachodzi, prawie, nie? Możesz nieraz lataliście o 12, wiesz, albo coś bez problemu. Teraz już jest, teraz na pewno jest około 8, będzie się ściemniać, nie? Więc jest taki limit. Ale też po pracy da się skoczyć, nie? Jeszcze mam tą, tą wygodę, że może, mogę się po prostu zwolnić z pracy, jak jest ładna pogoda Po prostu wychodzę wcześniej, a jak deszcz pada, to zostaje dużo nie? I, I dlatego, no. Sporo da się polatać, jak się tak myśli o tym I, i ma się samochód i jest się mobilnym i tak dalej. Więc y, oczywiście no niestety są długie przystoje i wtedy wszyscy myślą tylko kiedy będzie następny dzień. Ale przez to, to, przez to że to jest taka walka z tą pogodą, to jest takie fajne społeczeństwo, ta społeczność pilotów jest tam niesamowicie zgrana i taka, że jak ktoś lata, no to od razu wszyscy wiedzą i smsy i, i ten i że właśnie jest pogoda tu, to przyjeżdżajcie tu, bo tu jest pogoda, a tu leje, na przykład, nie? Jest często tak, że po prostu wystarczy przejechać 30 km, jest słońce, tu jest deszcz, więc po prostu przejdźmy i gdzieś indziej tam będzie pogoda. No takie latanie przelotowe, termiczne jest na Islandii ograniczone, niestety. Bo w podstawach mór jest bardzo nisko, a lata się tylko do podstawy. A poza tym, no nie ma tej aktywności tak jak tutaj, że słońce że cały dzień i naprawdę aż czuć, że to się wszystko nosi i te noszenia są naprawdę duże. No ta będę jeszcze zrobił tutaj przełot 100 km. Nie? Dwa lata temu chyba. Z do doleciał praktycznie do Olsztyna, czy tam do biskupistów. Także no w Polsce się da. No ja, ja na przykład, jakbym miał się to przenieść z powrotem, to tylko ze względu na latanie, naprawdę. Tu się lepiej lata o wiele. Tu jest inny rodzaj latania. Na Islandii to jest tylko latanie na, na wietrze tym wstępującym, czyli na tych prądach wstępujących. Czyli jest zbocze i wiatr idzie do góry i się po prostu utrzymujesz na, na tak zwanym żaglu. No, nisko i zawsze przy zboczu, wiesz i to jest takie, no nie, nie możesz gdzieś tam przeskoczyć, bo też nie ma tej termiki za bardzo I, i tak się to piłuje te zbocza czasem godzinami, ale no to samo w sobie też jest super, nie, bo wtedy jakby, jak już masz tylko taki wiatr stabilny, jakąś taką bryzę na przykład, nie ma termiki, czyli możesz po prostu odpuścić wszystko i sobie siedzieć po prostu, wiesz, medytujesz, nie, świat się przesuwa dookoła, tylko sterujesz tam przechyłami balansem ciała, lewo, prawo. Więc Szczepan miał 75 kilosów, tylko że no niestety padł GPS po drodze, bo to on miał przelot typu open distance, czyli otwarty, otwarty dystans, czyli jakby z punktu A do B, no i nie miał, nie miał jakby tego ważnego traka, nie mógł tego udowodnić i jeszcze wiesz tam lata w chmurach i takie rzeczy, latanie w chmurach jest zabronione, także no nie, uzna, nie jest to oficjalny rekord uznany. Wszyscy wiedzą, że on to zrobił i masz szacunek, i tak dalej. No i on to zrobił też w formie takiej, że jeszcze wtedy nie miał tej świadomości, co teraz, jak to wygląda, tu latanie. Tak, zrobił to trochę na, na pałę, nie? Tak się po prostu, no zobaczymy, no dolecimy, nie? I poleciał sobie w takie tereny, gdzie jakby tam, na, gdzieś go tam przydusiło, no to naprawdę musiał z 15 km musiał drzeć po lawie, na przykład, nie? Już, już tak nikt nie lata, no nawet, nawet Szczepan już tak nie lata, już jest świadomy, że dobra, tam nie lecę, bo w razie W, no to jest, jest ciepło, nie? Ale wtedy jeszcze o niczym takim nie myślał i dlatego właśnie to zrobił, nie? Że mu się akurat dodało. No na razie latamy rekreacyjnie, ale zawody też są. Tylko, że te zawody są jakby... No takie bardziej, żeby usiąść, wypić piwo i po prostu być razem i jakby bawić się w zawody o, w ten sposób. Natomiast mamy, mamy takie różne współzawodnictwa w różnych e, dziwnych sytuacjach, typu ląd lądowanie na, na cel albo e, no i ogólnie sezon cały kończy się, to są rozgrywki ligowe w formie takiej, że kto ma najwięcej przejechanych kilometrów, e, w całym sezonie sześć lotów branych jest pod uwagę itd., itd., No i to jest takie jakby duże, duże zawody, o, które są cały sezon. No, każdy lata z GPS-em, więc to po prostu ślad i później są, są programy, jest strona, gdzie to wrzucasz, tak jakby logujesz to wszystko i tam masz już algorytm, który ci wylicza tam po pięciu punktach, ile jest wiesz, najkorzystniej, ile hmm. kilometrów, więc... No, mamy takie zawody, ale też są już w planach wyjazdy na zawody ogólnie, żeby jechać gdzieś w zimę i spróbować sobie wiesz, w innym kraju. Ja teraz wchodzę bardziej w PPG, czyli w ten napęd, w ten napędem. No i to jest niezła frajda, muszę przyznać naprawdę, jest, jest mnóstwo takich rzeczy, które jeszcze chciałbym zrobić, bo jest dużo możliwości tak naprawdę, bo można latać 5 metrów nad ziemią i można latać sobie 5 kilometrów w góry, nie? więc y, jest dużo rekordów do pobicia w tym, w tym, w tym jakby temacie, bo tam praktycznie nikt nie lata oprócz Polaków. Napędem. No i dlatego, dlatego to, jest, to jest naprawdę ciekawe, bo też można właśnie, tak jak teraz Szczepan jest na tym przeganianiu tam reniferów, czy właśnie owce można będzie tutaj na Islandii kiedyś przeganiać, czy coś takiego. Czy w ogóle robić zdjęcia z góry obiektów, które inaczej nie mogą być sfotografowane, na przykład yy, nie zrobi się praktycznie niczym zdjęcia, nie wiem, z 15 metrów, na przykład czegoś takiego, nad, nad czym nie wolno przejść samolotem, albo coś takiego. Są jakieś takie specyficzne obiekty, które restauracja gdzieś, że po prostu można zrobić to z takiego kąta, z którego nie zrobi się w żadnym innym sposobem zdjęcia. Nie no, znaczy wszyscy ci co latają swobodnie, no to pewnie nie, no to jest takie pogwałcenie stylu z tym motorem i w ogóle hałas i tak dalej. No i jest to w sumie prawda, bo jak się lata, e, częściowa prawda, bo jak się lata swobodnie no to jest to takie, takie czyste, wiesz, masz mm -hmm. plecak na sobie idziesz gdzieś tam w góry, rozkładasz, wiesz, możesz godzinami, jeżeli masz umiejętności, to godzinami sobie latasz bez żadnego, wiesz, bez żadnego takiego zewnętrznego źródła zasilania, tylko na, na, na jakby na naturze. Wykorzystujesz same naturalne mm -hmm. procesy. A tu jest niestety, no tak jak mniej więcej rower i samochód. Nie, rower masz taki jakby czystą mięśnie, tylko wykorzystujesz i tak dalej. Nie zanieczyszczasz ani nic, możesz go wziąć na ramię i przemieszczać się. A samochodem są inne możliwości: masz większy zasięg, i ten, ale jednak masz ten silnik, musisz płacić, i, i cała ta infrastruktura, i wszystko jest zorganizowane, i tak dalej. Że jest taki podział trochę ideologiczny w tym wszystkim. Natomiast dla mnie jest to po prostu uzupełnienie tego, dlatego że to jest zupełnie inne latanie, w sensie takim, że żeby mieć, żeby latać swobodnie, to trzeba mieć zawsze to noszenie, czyli czy musi być wiatr, albo musi być termicznie, czyli środek dnia nagrzane i, i wtedy dopiero się wznosi parotnie. To wszystko, to są czynniki ryzyka, nie? że masz, e, e, że masz, e, turbulencje, czyli te, te, te, te że, że masz turbulencje i masz e, Masz to wznoszące powietrze, albo też, żeby latać na, na, na żaglu, to musisz latać blisko zbocza. To samo w sobie już są czynniki ryzyka, czyli latanie w blisko zbocza i latanie w, nie, w niestabilnym powietrzu, nie? Ale tak trzeba latać, żeby w ogóle się swobodnie utrzymać w powietrzu. Więc e, to wszystko można pokonać tym, że lata się z napędem, bo latać z napędem można przy bezwietrznej pogodzie zupełnie i przy powietrzu, które jest w ogóle stabilne i masło i, i tak dalej. E, I wtedy czynnikiem ryzyka jest tylko tak naprawdę start. Bo start jest dosyć trudny z napędem, że po prostu trzeba dużo myśleć. Tu, tu, masz, tu masz hamulec, masz taśmę, za którą ciągniesz i, i jeszcze gaz. nie? To wszystko jest w jednej ręce, jeszcze trzeba się odpowiednio odwrócić. Nie, nie czuję się też tak skrzydła, jest zupełnie inny start, bo tu jest przypięty na, ra na ramionach, dlatego to wszystko zupełnie inaczej pracuje. Ale jak już się wystartuje, to jest po prostu bajka, nie? to już jest jak, jak samolocikiem się lepa. Tak. I, I też tak naprawdę takie sterowanie, że jak masz kurs, jakiś tam sobie obierasz, to po prostu dostrajasz sobie tylko jakąś tam taką taśmą korekcyjną sobie ustawiasz kurs, żeby ci tam mniej więcej leciał prosto, bo też jest ten efekt skręcania od śmigła, jest, jest taki mm -hmm. to się nazywa Torque, jest taka siła środkowa, yy, może nie jest no, to, wie, wie, siła, wie, wie, siła wie, skrętu to, śmigła, śmigła, po prostu mm -hmm. śmigło wiruje i cały ten obiekt skręca w stronę taką, w tą. Mm -hmm. Mm -hmm. E, no i to koryguje się taką taśmą i wtedy można ustawiać sobie w też w locie jakby położenie jakby, tego śmigła i jakby tor lotu. I oczywiście można sobie zablokować też gaz w jakiejś pozycji, więc też gaz regulujesz tylko, gazem reguluje się tylko góra-dół. Więc e, możesz po prostu na autopilocie sobie lecieć, nie zablokujesz sobie wszystko w jakiejś tam pozycji, kurs, jakiś tam. I po prostu że w, w aparat, robisz filmy, zdjęcia, w ogóle ja sobie radio ostatnio BBC słuchałem w ogóle przez, przez cały lot, tylko wiesz, miałem trzy punkty zwrotne, no to no dobra, no ustawiam tam, później jeden skręt, tam, znowu z filmy, w ogóle no trzy lata, zupełnie, jak w samocie. Nie tylko, że ma się tą świadomość, że, że ja tak naprawdę siedzę, a tu mam pod stopą już, nie wiem, kilometr powietrza, nie? I to jest naprawdę coś, co się nigdy nie odczuje właśnie jak się nawet awionetkami awet, albo czymś takim lata. To jest coś niesamowitego, naprawdę. Że tak naprawdę nic się nie dzieje od, od, od tej przestrzeni. No i to jest to jest sama, sama w sobie, to jest nies, nies, niesamowita frajda. Hałas yy, masz słuchawki, nie? Ja mam cały taki hałmofon już z komunikatorem i ze wszystkim. Redukuję ci. No, tak, tak tam słuchasz coś. Nie, no, radio mam po prostu osobno. Wtykam tylko wtyczkę. Styczkę jest do słuchawek i do mikrofonu. No i ta radio mi odbiera wszystkie radiostacje też. To jest taka radiostacja, ale też mam na odbi odbiór wszystkich stacji. Jeszcze nie. Ale to jest naprawdę czynnik ryzyka, też właśnie w nadzorze z napędem. Wszystko musi być przymocowane. Karol, taki kumpel, no, niby też, ale nic się nie stanie, jak, jak ci coś wypadnie, no jakieś, nie wiem, jakieś gadżety, właśnie. Na przykładzie ostatniego zdarzenia, kumpel Karol, co, co latamy razem. E, miał miał e, cukierki w kieszeni i chciał po prostu zgłodniać, chciał sobie cukierka wyjąć i pff, wysypało mu się kilka cukierków i wszystko co się wysypuje na, na napędzie to idzie od razu w śmigło. bo to jest ten, no tak. wciąga po prostu, to jest wielka ssawa. No i wystarczyło kilka cukierków, on po prostu odpryski, od razu z zaczyna drgać, śmigło mu w drganie niesamowicie wpada. I no, musiało od razu wyłączyć silnik i lądować awaryjnie. Załatwił się cukierkami. No, ale, ale śmigło niestety jest bardzo wrażliwą częścią tego wszystkiego i wszystko, co, co uderzy w śmigło, to niestety albo, albo zniekształci jakoś. Wystarczy tam podobno nakleić jakieś tam, wiesz, kilka milimetrów czegoś i już w ogóle śmigło drży, wibracje są niesamowite. Także musi być bardzo dobrze wyważone i, i też trzeba naprawdę uważać, wszystko musi być na, na bardzo krótkich sznurkach, jeżeli już jest coś, nie? bo spadnie ci na na sznurku, no to ci się w, wiesz, wkręci i w ogóle to może być już śmiertelny wypadek. Nie? Solo 210 to jest taki silnik, który był do pomp jakichś tam wodnych zrobiony, no i oni go przerabiali jest wszyscy, znaczy wszyscy, jest to taki podstawowy silnik, jest to polska produkcja i tak, no jest to taka bardzo niska klasa napędów tak naprawdę, znaczy może nie aż tak niska jak takie jakieś samoróbki z MZ-ki czy coś takiego, czy z WS-ki, bo też, też takie się trafiają. Ale no nie, jest, nie jest to takie wygodne tak naprawdę i na przykład, żeby wystartować to, to wszystko tutaj są takie wagi metalowe, które Ci się wcinają w ogóle, wiesz, musisz mieć to na, na ramionach, to oprócz szelek są takie wagi metalowe mhm. I, i to jest dosyć niewygodne i bolesne niestety, jak się kilka razy spali start, to, pff, to jest, masz dość, nie? po prostu naprawdę, bo to zakaże... I bardzo ciężko to jest też zrobić samemu, samemu to jest tak, że... No ja na przykład mam taki model, który nie odpalę sam, samego go nie odpa, sam, sam nie odpalę go mając go na sobie, więc albo ktoś mi musi pomóc, albo odpalam go wcześniej na ziemi, już wszystko musi być super ułożone i wtedy muszę się tak delikatnie wpiąć, żeby czasem nic mi nie, nie poleciało w śmigło. Delikatnie wstać i też kontrolować, czy te paski nie, nie latają, później zapiąć się, zapiąć zapas, wszystko podpiąć, radio i tak dalej i dopiero wtedy skontrolować, czy jest ten, jeszcze wziąć sterówki, no i dopiero napieram. Ale to wszystko zajmuje czas i w tym czasie, powiedzmy, że zmieni się troszeczkę kierunek wiatru, to ja już muszę niestety zgasić silnik, odpiąć się z wszystkiego, mm -hmm. przełożyć skrzydło, jak jestem sam, nie? E no i odnowa całą tą procedurę. I no i też oczywiście czasem po prostu ciężko jest, no nie wiem, jedna strona pójdzie szybciej do góry niż druga, no to już stary spalony, trzeba pff, znowu gasić, tam układać z początku i przenosić z skrzydła ewentualnie i Więc samemu to jest katorżnia i naprawdę jest ciężko. Ale jest to do zrobienia. Ja już, ja już jestem na tym poziomie, że to sam robię, nie. Że mogę sobie sam jakby wystartować, wylądować i tak dalej. 11 litrów i trochę za dużo mi pali, bo mi pali 6 litrów na godzinę. To jest za dużo. I nie wiem dlaczego, czy mam jakieś straty w nagaźniku, czy, czy może przez to śmigło i tak dalej, bo miałem takie stare śmigło, teraz kupiłem nowe i zobaczymy jak to będzie. No, ale no to kwestia zasięgu, kwestia zasięgu, bo to jest tak, jest czas, który możesz spędzić powiedzmy, no masz te 11 litrów to powiedzmy takie 3 godziny czy tam 2 godziny może 2,5 godziny możesz zostać w płeczu, ale jest, jest też kwestia zasięgu, możesz dolecieć przez 2 godziny zrobić 200 km albo nie wiem, 50, nie? I to zależy już od skrzydła. To są specjalne skrzydła do latania z napędem, które, są, które mogą latać 70 na godzinę. To już takie małe samolociki i wtedy chłopaki tam mają takie właśnie samostatyki specjalne do latania z napędem i oni walą takie trójkąty faj po 200 km na jednym zbiorniku bez problemu. Także no jest, jest też różnica, bo można sobie przeskoki robić niesamowite między miastami w ogóle, gdzieś tam nad fiordem itd. Wtedy już jest takie poważniejsze, poważniejsze latanie. No i, i na jest jeszcze dużo do zrobienia, nie? Czyli, czyli po prostu właśnie takie poważne przeskoki. No, chyba najdłuższy open distance, czyli ten dystans otwarty na, na napędzie to jest tylko 90 km. No bo jakby, no nie wiem, to trzeba też się wstrzelić w, w pogodę, w wiatr, jak jest dobry wiatr, to leci się z wiatrem bardzo daleko, nie? E, I tak dalej, i tak dalej. I raczej się trójkąty raczej trójkąt równoboczny jest, z, z miejsca wy, startu, jest miejsce lądowania i tak dalej. E, no, ale zupełnie inna sprawa z tym latanie, na... na no na napędzie i naprawdę jest niesamowita frajda. Ja mam, dogadałem się tam u siebie w klubie i normalnie trzymam sobie w klubie sprzęt, bo ja nie chcę mi się, bo za każdym razem musiałbym rozbierać cały ten kosz, wrzucać go do samochodu, ja ten samochód mam też taki niezbyt duży i to wszystko się tam, z wszystko tym paliwem przychodzi i tak dalej, więc wolę sobie to trzymać w jednym miejscu i po prostu z tego miejsca sobie robię różne tam przeloty, ewentualnie różne takie kombinacje, na przykład na przykład z jednego miasta kiedyś przejechałem do Rejkawiku, wróciłem, to, to jest takie 50 km bo ktoś tam akurat jeździ do Rejkawiku z tego miasta, codziennie do pracy nie? Boże, do Rejkawiku właśnie z Selfos, codziennie do pracy, więc może moim samochodem przejechać na drugi dzień, a ja sobie przelecę, później się umówimy, bla bla no ale no, ciekawe, ciekawe sprawy, że można sobie tak fajnie kombinować czegoś takiego, że wow, że muszę i tak dalej. Jak ktoś nie, nie ma takiego poczucia, że musi, to nie należy się nikogo zmuszać, przede wszystkim. No myślę, że ja miałem kiedyś takie poczucie, że po prostu chciałbym zobaczyć, jak to jest z góry wygląda i jak to jest latać, I dlatego u mnie to za, za, za ten... Yy jakoś za, załapało. Nie u wszystkich to po prostu nie wszyscy mają taką potrzebę, Ale generalnie żeby, żeby, tak polatać dobrze, to naprawdę trzęsie. Znaczy, po prostu buja non stop, bo tam jest jakieś tam zaburzenia jakieś tam termiczne sprawy i tak dalej. No stop trzeba kręcić termiki na przykład, więc to wszystko jest, jest mega, mega buja, bujanie i na przykład po 3, godzi, 3 godzinnym takim lo, locie termicznym, gdzie musiałem no stop wykręcać to. Sam miałem takie w ogóle, wylądowałem i tak mi się jakbym z łódki strzeli. Z napędem nie, już nie, bo lata się w, w bardziej spokojnym z, w powietrzu. Z tym, że napędem. No, jeszcze nie, nie, nie poznałem nigdy dziewczyny na ten, co z napędem. No, sam, sam napęd start, waży 25 kg. To nie, nie, oczywiście, tylko po prostu sam start i cała ta procedura jest dosyć siłowa, niestety. Bo, no, żeby to podnieść, to jest tak, 25 kg to trzeba ruszyć z takim naprawdę impetem i utrzymać to wszystko, bo skrzydło cię mega ciągnie do góry, do tyłu, tak jakby, nie, mm -hmm. stawia opór i jeszcze jakby, no, biec później. <laughs> więc, więc jest, I później jeszcze na, na, na koniec jest lądowanie. i na przykład e, kilka razy miałem tak, że dopełniałem bak, bo tam e, był w zamiarze jakiś tam przelot, no ale polataliśmy tam tylko pół godzinki, zeszło mi tam dwa litry. I z tym plus 10 kilo jest w Baku cały czas. I trzeba później to wylądować i jakby utrzymać to wszystko podczas lądowania. No bo lądowanie to nie jest, nie jest aż tak bardzo, że po prostu się schodzi o tak i tylko tak, tak. Tylko po prostu spada się tam jeden metr na sekundę, nie? Jest takie bardziej spadanie. Więc no wszystko to sprawia, że no dla kobiet to na pewno jest cięższe niż dla facetów. Bo to jest właśnie cała, cała waga tego sprzętu. Nie? Są już takie fajne elektryczne sprawy, że już nie ma kosza, tylko po prostu skrzydło, śmigło rozkłada się jak się kręci. To jest taki, ono się składa tak jakby na dwie części i dopiero jak się zaczyna kręcić, to rozkłada się i jakiś elektryczny silniczek, który jest praktycznie wbudowany w, w uprząż, jest wtedy cichszy o wiele. Yy. No, i coś takiego już, już powstaje, ale to są prototypy, i mam nadzieję, że. Ja mam nadzieję, że to kiedyś wejdzie. Bo... No Temperatura to zawsze ma znaczenie, no bo zawsze trzeba się ubrać bardzo, bardzo grubo. Nie? Nawet w środku lata, wiesz, to może 20 kilka stopni, i musisz być w rękawicach we wszystkim. Hmm. Bo niestety wiatr robi swoje, a im wyżej jesteś, no to jest zimniej, Tak, i to jest, to jest jeszcze ból, że przy starcie zawsze jest, jest taki wysiłek, że zawsze jest, jesteś spocony, a później w górze ci przewiewa na I nie masz jakby możliwości rozgrzania się, bo jesteś, siedzisz tylko tak. Więc nie ma żadnego ruchu i właśnie bardzo często wyziębia, wyziębia to organizm na tyle, że po wylądowaniu cały się trzęsie, tak przez 10 minut. I tak nie rzuca. Bo po prostu, jakby, no nie wiem, temperatura ciała spadła o te 2 stopnie czy 3. No nie, może 3 to nie, ale, ale o te 2 stopnie nawet. I ja tego nie czuję, bo jestem podekscytowany, jak latam i tak dalej. Ale później, właśnie po wylądowaniu, gdy zaczynam się ruszać, to po prostu ciało musi wejść do, do tej poprzedniej temperatury. Nie? Bardzo dziwny efekt. Właśnie w, innej, w żadnej innej e, aktywności czegoś takiego nie miałem, bo wszędzie się ruszasz, nie? wszędzie masz ten efekt, że nie wiem, idziesz w górach, no, się rozgrzewasz e, się ruchem, a tutaj nie ma czegoś takiego po prostu. To jest pytanie, nie, nie wiem, jeszcze nie próbowałem tego i jest na pewno to o wiele trudniej niż swobodnie, bo jest się takim, przy, wiesz, bardzo mocno przy, przy, przypiętym do tego wszystkiego, dlatego że tu jest ten moment przymocowania i tu są takie taśmy, które ci to wszystko... I cały ten napęd też cię trzyma. Nie możesz, wiesz, jakoś wstać, bo cały czas masz go na plecak, nie? Hmm. Więc nie wiem. Da się, jeszcze pan to zrobił, jeszcze nie. Da się, wykorzystując właśnie tą... Yy... Da się właśnie Punkt stagnacji jest wtedy, kiedy dwie warstwy powietrza rozdzielają się. Na przykład, właśnie jak, jak nie wiem, ciało pilota jest, no to wtedy mniej więcej tak strugi się rozchodzą przed, przed tym. No i jakby w tym trójkącie jest punkt stagnacji, czyli ten wiatr nie wieje de facto, bo on się rozchodzi. I tak samo góra, która jest stożkiem, też jest w pewnym sensie w, w niektórych punktach takie punkty stagnacji, że wchodzi się pod górę. Trochę nie wieje albo słaby wiatrzyk, a wejdzie się na, na, na jakby jedną stronę góry, to po prostu urywa głowę. I, to, I dzięki temu można się odlać właśnie w, w locie, bo sikając, no to sikasz cały czas jakby przez ten punkt stagnacji, a później jak te siki spadają ci poniżej, to nagle tak, fuh, lecą, wiesz, 10 metrów na sekundę podcielny. Jest ciężko z tego powodu, że ciężko się, ciężko się to robi wisząc generalnie tutaj na, na pachwinach i na, na taśmach ludowych i tak dalej, po prostu, więc... Y ale jest to możliwe. No. Kobiety mają na pewno gorsze problemy z tym wszystkim. No, także to rozpięsto. Polecam, polecam.